Jestem przekonany, że Rosjanie, którzy mieli dość spokoju myśli, a żeby rozważyć wypadki ostatnich czasów i wszechstronnie je ocenić, widzą już, że rozbiór Polski z punktu widzenia interesów Rosji nie da się obronić, że stał się on źródłem jej nieszczęścia. Ten straszny przewrót którego Rosja mogła była umknąć, gdyby nie siła wpływów niemieckich, przyniósł koniec petersburskiego okresu dziejów Rosji. Nowy okres rozpocznie się z chwilą na pewno niedaleką, kiedy miną i tymczasowe rządy rewolucyjne, nie odpowiadające warunkom ani czasu, ani miejsca. W tym nowym okresie będziemy już mieli do czynienia z Rosją rządzoną przez Rosjan, a nie przez Niemców i nie przez Żydów. Myśmy mieli walki sąsiedzkie i z Rusią Kijowską i z Carstwem Moskiewskim. Walki, w których los sprzyjał bądź nam, bądź naszym sąsiadom byłoby rzeczą nietrzeźwą oczekiwać, że w przyszłości między nami a Rosją zapanuje idylla. Sprzeczne interesy i nieporozumienia zawsze będą. Ale także jest pewne i to, że główne, istotne interesy Rosji nie leżą na granicy polskiej, tak jak główne zadania Polski nie prowadzą jej przeciw Rosji. Są zaś wielkie sprawy, dla których potrzebne jest współdziałanie obu narodów. I dlatego wierzę w lepszą przyszłość naszych z Rosją stosunków. Trzeba tylko, żeby ludzie po obu stronach Odzwyczaili się od myślenia pojęciami z czasów, które już bezpowrotnie minęły. Rozdział 14. Sprawa Polska po rewolucji rosyjskiej. Rewolucja w Rosji usunęła za jednym zamachem od władzy rosyjsko-niemiecką sferę rządzącą. Nowo utworzony rząd tymczasowy składał się z przedstawicieli narodu z liberalnych Rosjan. Intrygi berlińsko-petersburskie zostały przecięte. O jakichkolwiek zakulisowych próbach doprowadzenia do osobnego pokoju nie było mowy. Natomiast powstała nowa troska. O ile nowy rząd będzie umiał rządzić i prowadzić wojnę? O ile propaganda rewolucyjna prowadzona od dłuższego czasu oraz nastrój wywołany przez przewrót przez abdykację cesarza, pozwolą utrzymać ład w państwie i dyscyplinę w armii. W naszych kołach, z małymi wyjątkami, panował pod tym względem duży pesymizm. Ja osobiście byłem pewien, że to wszystko będzie miało rychły i bardzo smutny koniec. Bałem się, żeby to nie przyspieszyło końca wojny. Nie przyniosło, jak mówili Francuzi, białego pokoju. Stąd nie należałem do entuzjastów rewolucji. Ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie został Miliukow. Człowiek inteligentny, wykształcony, ale mający dziwnie nieszczęśliwą rękę we wszystkim, co robił. Jego pojęcia polityczne były szczególną mieszaniną skrajnego rewolucjonizmu z ideologią rządową carskiej Rosji. W kwestii polskiej jego stanowisko było stanowiskiem działacza rządowego ubiegłej doby, tylko liberalnie zabarwione. Godził się na autonomię Królestwa Polskiego, ale pojmował ją tak, że liberalna Rosja podyktuje autonomicznej Polsce, jak się ma rządzić. Wiedziałem, że nie rząd tymczasowy będzie rozstrzygał kwestię polską, ale obawiałem się, że przez usta Miliukowa ten rząd zrobi w sprawie polskiej jakąś deklarację, która nam większą szkodę wyrządzi niż najmniej pomyślane deklaracje dawnego rządu. Jak mówiłem wówczas, Miliukow nawet był zdolny ogłosić całemu światu, że o przyszłości Polski postanowi po wojnie Duma czy Konstytuanta Rosyjska. Można sobie wyobrazić, jaki by to efekt wywołało w całej Polsce i jakby to na rękę było Niemcom. W celu uprzedzenia podobnie fałszywego kroku ze strony nowego rządu rosyjskiego udałem się 25 marca do Balfura, stojącego u steru spraw zagranicznych w angielskim gabinecie koalicyjnym. Wyłożyłem mu swoje obawy i przedstawiłem niebezpieczeństwa, jakimi by groził błąd w kwestii polskiej nowego rządu rosyjskiego. Wskazałem, że opinia publiczna polska nie wybaczy rządowi złożonemu z przedstawicieli narodu rosyjskiego tego, z czym musiała czasowo się godzić ze strony dawnego rządu, carskiego rządu. Niebezpieczeństwu tego rodzaju zapobiegłaby i wywarłaby zbawienny wpływ na umysły w Polsce, wspólna z Rosją deklaracja rządów państw sprzymierzonych, że Polska będzie zjednoczona i odbudowana jako państwo niepodległe w warunkach, które pozwolą jej przyczynić się wespół z innymi narodami do utrzymania równowagi europejskiej. Powiedziałem, że ze strony ludzi w rodzaju Miliukowa Rządy sprzymierzone napotkają w tym względzie opór. Ale inne żywioły, zwłaszcza radykalniejsze, mające silny wpływ na rząd tymczasowy, poprą ten krok niezawodnie. Jako warunki osiągnięcia celu wskazałem przedsięwzięcie natychmiastowych kroków w Piotrogrodzie przez dyplomatycznych przedstawicieli mocarstw sprzymierzonych. Nietraktowanie z przedstawicielami dyplomatycznymi Rosji za granicą Którzy by się nie czuli upoważnieni do tak poważnej zmiany w stanowisku Rosji Wreszcie szybkość i moc w działaniu, w rozumieniu Że losy wojny mogą zależeć od natychmiastowej decyzji Balfour, którego ta sprawa bardzo zainteresowała Odpowiedział mi, że podziela moje obawy I że jego zdaniem należy coś stanowczego przedsięwziąć Zostawiłem mu krótkie promemoria w tej sprawie Zamiarem moim było zrobić analogiczny krok u rządu francuskiego, a także i włoskiego, o ileby czas na to pozwolił. W tym celu francuski przekład złożonego Balfurowi promemoria niezwłocznie wysłałem Erasmowi Pilcowi do Paryża z propozycją udania się w tej sprawie na Cuy d'Orson. Ten wszakże nasz kolega, który wyróżniał się spośród nas optymizmem co do nowego porządku rzeczy w Rosji, nie podzielił mego zdania. Odpisał mi, że nie uważa podobnego kroku za właściwy i widzi w nim pewne niebezpieczeństwa. O dalszych losach tej mojej inicjatywy miałem już tylko wiadomości poufne przez przyjaciół angielskich. Według nich tegoż samego dnia, w którym z nim rozmawiałem, Balfour przedstawił sprawę z odpowiednim wnioskiem na posiedzeniu gabinetu wojennego – na skutek czego nocą wysłana została instrukcja do ambasadora w Piotrogrodzie. W odpowiedzi na nią miało przyjść doniesienie ambasadora Buszanana, że Miliukow się nie zgadza, podając trzy powody. Że to sprawa zbyt skomplikowana, ażeby ją tak szybko decydować. Że uznana przez mocarstwa niepodległa Polska może stanąć po stronie Niemiec przeciw Rosji. Że... Wreszcie ta Polska może wystąpić z pretensjami do ziem rdzennie rosyjskich. Na to miało wyjść polecenie do ambasadora, żeby nie ustępował w żądaniu. 29 marca ukazał się znany manifest rządu tymczasowego do Polaków zapowiadający im niepodległą Polskę, złożoną ze wszystkich ziem posiadających większość polską złączoną z Rosją wolnym związkiem wojskowym. Poprzedziło ten manifest ogłoszone 28 marca oświadczenie Sowietu Delegatów Robotniczych i żołnierskich w Piotrogrodzie przyznające Polsce prawo do zupełnej niepodległości oraz memoriał wskazujący konieczność aktu ze strony rządu rosyjskiego proklamującego niepodległość Polski i zapowiadającego jej zjednoczenie który to memoriał złożyła prezesowi rządu, księciu Lwowowi, deputacja polska, przyjęta przez niego tegoż dnia 29 marca. Manifest rządu tymczasowego nie był tym, co chciałem osiągnąć przez mój krok w Londynie. Był jednostronną deklaracją rządu rosyjskiego, gdy mnie chodziło o deklarację wszystkich państw sprzymierzonych. Taka deklaracja. Miałaby i treść inną, i znaczenie jej byłoby o wiele większe. W każdym razie miał on wielkie znaczenie, zwłaszcza dla polityki bieżącej w owym czasie. Usuwał niebezpieczeństwo jakiejś innej deklaracji, nam zaś otwierał drogę do zorganizowania oficjalnej reprezentacji Polski w państwach sprzymierzonych, działającej z ramienia niezawisłej już w zasadzie Polski. Niebawem wszystkie trzy rządy państw zachodnich w odezwach do rządu rosyjskiego zamanifestowały swoją solidarność z nim w uznaniu niepodległości Polski. Mieliśmy wtedy formalnie uznanie zasady niepodległości Polski przez wszystkie państwa sprzymierzone. Mieliśmy ponowioną zapowiedź jej zjednoczenia. Ogólne, wszakże położenie polityczne przedstawiało się tak, że w owym właśnie momencie czuliśmy się dalej od swego celu niż poprzednio. Poprowadzona wówczas przez Niemcy bezwzględna walka podwodna przeciw statkom handlowym dawała się silnie czuć sprzymierzonym, a zmiana w Rosji nie zapowiadała bardzo skutecznej z jej strony pomocy w wojnie lądowej. W powietrzu wisiał pokój, pokój fatalny, dla przyszłości Polski. Jednocześnie z manifestem rosyjskim o niepodległości Polski przyszły deklaracje Betmana, Holwega i Czernina o ich gotowości traktowania z przeciwnikami. A to dzień 6 kwietnia 1917 roku przyniósł fakt, który więcej nam dał wiary w zwycięstwo naszej sprawy niż wszelkie deklaracje na rzecz Polski. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom. Moment ten oznaczał z punktu widzenia polskiego koniec jednej wojny, a początek drugiej. Kończyła się wojna między państwami rozbiorczymi. Rosja bowiem skutkiem rozkładu swej armii bardzo prędko przestała być stroną wojującą, a zaczynała się Wojna wszystkich wielkich mocarstw świata Przeciw państwom rozbiorczym Kończyły się trudności pierwszej wojny Wypływające z polityki Solidarności Z jednym z mocarstw rozbiorczych Z trudnego dyplomatyzowania Wobec nieszczerego stanowiska jego rządu Zaczynały się trudności nowe Innej całkiem natury Mocarstwa sprzymierzone miały już względną swobodę polityki w sprawie polskiej. Nie pozostawiały one już wątpliwości, że ich zwycięstwo przyniesie odbudowanie państwa polskiego. Gdyby wszakże nawet to zwycięstwo było pewne, to jeszcze najważniejsza dla nas sprawa, sprawa granic Polski pozostała otwarta. W tej właśnie sprawie nowe występowały trudności do przezwyciężenia. Po rewolucji rosyjskiej i po wejściu Ameryki w wojnę duch liberalnego doktrynerstwa nabrał siły i zaczął brać górę nad realizmem politycznym. Żadnemu z narodów w tej wojnie zainteresowanych to doktrynerstwo nie groziło takimi jak nam, niebezpieczeństwami. Dać Polsce właściwe granice, uczynić ją zdolną do życia w jej trudnym położeniu geograficznym, przy jej bardzo nieprawidłowym obszarze etnograficznym mogła tylko myśl polityczna oceniająca realnie położenie międzynarodowe i nie kierująca się za nadto płytkimi doktrynami. Walka właśnie z doktrynerstwem czy to szczerym, czy tylko służącym za płaszczyk dla wrogich nam interesów, staje się jednym z głównych zadań polityki polskiej w tej, że ją tak nazwę, drugiej wojnie. Część czwarta. Wojna. Okres drugi. 1917-1918. Powstanie państwa polskiego w obozie sprzymierzonych. Rozdział pierwszy. Walka przeciw pokojowi bez aneksji i postawienie pełnego programu polskiego. Społeczeństwo nasze wykazało w wojnie europejskiej wiele zdrowego instynktu narodowego. Zrozumienia, gdzie leży dobro Polski, od czego jej przyszłość zależy. Objawiało się to w zwróceniu się jego dążeń przede wszystkim ku wielkiemu celowi zjednoczenia Polski ku wydarciu ziem polskich Prusom, ku obaleniu potęgi niemieckiej. Pod tymi hasłami zszeregowało się w Polsce wszystko, co było niezależne od wpływów obcych, niezwiązane bezpośrednio czy pośrednio z Żydami lub z organizacjami międzynarodowymi. Jednakże społeczeństwo, niedoświadczone politycznie Nienawykłe do kierowania swymi sprawami i nieznające mechanizmu polityki międzynarodowej, a natomiast bardzo wrażliwe na punkcie swych krzywd i swego poniżenia, za wiele uwagi zwracało na oświadczenie rządów w sprawie polskiej, a za mało na rozwój wypadków w tej wojnie, zwłaszcza na rozwój walki politycznej między mocarstwami, który o przyszłości Polski właściwie decydował. Nie zdawano też sobie sprawy w Polsce z tego, że rewolucja rosyjska i wejście Ameryki w wojnę wytworzyły na pewien czas położenie dla naszej sprawy najniebezpieczniejsze, grożące nam absolutną klęską. Jak już wspomniałem, zarówno rewolucja rosyjska jak interwencja amerykańska, dodały śmiałości radykalnemu liberalizmowi i podniosły jego siłę w polityce państw wojujących. Nie trzeba zapominać, że radykalny liberalizm oznacza na ogół zarówno płytkie doktrynerstwo w polityce międzynarodowej, jak i niepolityczny pacyfizm. Toteż w początku tej nowej, z naszego punktu widzenia wojny, groźba przedwczesnego pokoju stała się o wiele poważniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Była obawa, że żywioły, nie zdające sobie właśnie sprawy z tego, o co się ta wojna toczy, a zdobywające o wiele większe niż poprzednio wpływy w państwach sprzymierzonych, swym naciskiem na rządy zmuszą je do zawarcia pokoju i to takiego pokoju, który będzie wielkim zwycięstwem politycznym Niemiec. Niebezpieczeństwo wzrosło zwłaszcza wtedy, gdy żywioły socjalistyczne, które podniosły wówczas głowę w państwach sprzymierzonych, zaczęły przy akompaniamencie towarzyszów krajów neutralnych propagandę za pokojem, bez aneksji i odszkodowań. Nigdy nie wątpiłem, że zaszczyt wynalazku tego pokoju bez aneksji należy do socjalnej demokracji niemieckiej. Jakkolwiek ta się do niego nie przyznawała i siedziała cicho. Po wojnie dopiero się nim pochwaliła. Trudno o jaskrawszy przykład roboty socjalistów wszystkich krajów dla Niemiec. Pod komendą niemieckiej demokracji socjalnej. Dla bezkrytycznych mas, zahipnotyzowanych hasłami socjalistycznymi, nie mogło być nic piękniejszego, sprawiedliwszego, bardziej prowadzącego do urzeczywistnienia ideału powszechnego pokoju, jak pokój bez aneksji i odszkodowań. Ale jakże się ten pokój przedstawiał ludziom myślącym nie hasłami, nie pustymi słowami, ludziom myślącym realnie i posiadającym choć odrobinę wyobraźni politycznej? Bez odszkodowań, to znaczy bez odszkodowań dla sprzymierzonych, bo Niemcy u siebie wojny prawie nie miały. I prawie nic im nieprzyjaciel nie zniszczył. Tymczasem one same we Francji, w Belgii, w Polsce dokonały nie tylko zniszczenia, które z konieczności towarzyszy wojnie, ale niszczyły celowo, z planem, żeby byt gospodarczy przeciwnika podciąć. Zwłaszcza zaś przemysł jego zlikwidować i uczynić te kraje na przyszłość niewolnikami przemysłu niemieckiego. Do tego przybyła jeszcze kampania Łodzi Podwodnych Niemieckich, niszcząca flotę handlową innych krajów i przygotowująca po wojnie nieomal monopol dla niemieckiej. Łatwo zrozumieć, że takie zakończenie wojny smakowało socjalistom niemieckim. Gdyby inne kraje zmuszone były żyć na przyszłość niemieckim przemysłem i niemieckimi środkami przewozowymi, byłby to nie tylko raj dla kapitału niemieckiego, ale i robotnik niemiecki nieźle by na tym zarobił. Zdobywszy te olbrzymie zyski, Niemcy nie potrzebowaliby nic płacić, bo pokój byłby bez odszkodowań. Pociągnęłoby to naturalnie za sobą ruinę innych krajów, nie tylko bankructwo ich kapitalistów, ale także i to przede wszystkim wygłodzenie ich mas robotniczych. A jednak socjaliści innych krajów, wojujących i neutralnych, szli na to, bo im to polecono z Berlina. I masy robotnicze tych krajów, posłuszne swym przywódcom, wołały o pokój bez odszkodowań, o własną śmierć głodową. Bardzo pouczający obraz. Bez aneksji a więc Niemcy zachowują nietknięte całe swoje terytorium. Alzacja i ziemie polskie pozostają w ich posiadaniu i dalej są przerabiane na kraje niemieckie. Austro-Węgry i Turcja pozostają też nietknięte terytorialnie, z komendą niemiecką nad nimi, która już nie cofnęłaby się z postępów zrobionych podczas wojny. Rosja pobita przechodząca kryzys wewnętrzny, prowadzący ją do rozkładu, a więc usunięta z pola współzawodnictwa mocarstw na czas dłuższy. To oznaczało ostateczne ujarzmienie przez Niemcy. Bezpośrednio czy pośrednio, za pomocą Austro-Węgier, państw bałkańskich. Wreszcie Polska! w postaci miniaturowego królestwa polskiego angegliedert wcielona włączona przy największych nawet pozorach niezawisłości pozostająca pod ścisłą kontrolą Niemiec i służąca ich celom dopełniałaby całości mittel europa gotowa Niemcy panami połowy a po nieuniknionym ujarzmieniu Rosji dwóch trzecich Europy droga do Zatoki Perskiej i do kanału Sueckiego dla nich otwarta. Któż by wtedy śmiał im się przeciwstawić? I gdzieżby się znalazł wówczas tak naiwny Polak, żeby w podobnych warunkach marzyć o niepodległości swej ojczyzny? O ocaleniu bytu Polski jako wielkiego narodu? A przecie dzięki wytężonej akcji socjalistów całego świata, niebezpieczeństwo takiego rozwiązania było bardzo bliskie. Pracowano dla niego i w samej Polsce. Wiosna roku 1917 była jednym z najgroźniejszych dla naszej sprawy momentów w ciągu całej wojny. W owym czasie obawa, ażeby nie wziął góry płytki radykalizm w krajach sprzymierzonych, wyzyskiwany umiejętnie przez Niemcy, których socjalna demokracja mobilizowała towarzyszy całego świata, a których katolicy usiłowali przez Watykan pozyskać dla sprawy pokoju opinię katolicką innych krajów. Żeby bezmyślny pacyfizm nie narzucił pokoju, który byłby ogromnym zwycięstwem politycznym Niemiec, a klęską sprzymierzeńców? Ta obawa męczyła nie tylko nas, ale wszystkich w Europie ludzi, którzy rozumieli istotę tej wojny. Politycy, myślący realnie, robili wówczas wszystko, ażeby niebezpieczną propagandę sparaliżować. Niestety, mieli nieraz związane ręce przez działania zakulisowe tajnych organizacji, które politykę państw pod wpływami obcymi wykolejały. Korzystając wówczas z tego, że na czele polityki zagranicznej Anglii stał Balfour, doświadczony mąż stanu, głęboko pojmujący położenie międzynarodowe i zadania wojny. Starałem się jak najdokładniej oświetlić mu kwestię polską, jej istotę, jej położenie w tej wojnie, wykazać, jak wiele zależy od właściwego jej rozwiązania. Wkrótce po rozmowie 25 marca w sprawie proklamowania niepodległości Polski złożyłem mu memoriał wykazujący że Rosja nie była zdolna do rozwiązania kwestii polskiej, że musi ono być dziełem państw zachodnich, że to jest największa kwestia polityki europejskiej, że wreszcie dla osiągnięcia celów tej wojny trzeba zbudować Polskę silną, zdolną do odgrywania roli samoistnej w położeniu międzynarodowym. W tym memoriale już postawiłem program terytorialny Polski. Późniejszy program Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu Wykreśliłem w ogólnych zarysach granice Polski Zarówno na wschodzie, jak na zachodzie Dodałem do niego notatkę o postawie Rosji w kwestii polskiej od początku wojny Tu muszę jak najmocniej stwierdzić, że te i późniejsze akty z naszej strony nie były żadną zasadniczą zmianą w naszym stosunku do Rosji. Ludzie rozumni na Zachodzie, którzy zdawali sobie sprawę z położenia, widzieli, że jest to konsekwentny, zgodny z założeniami rozwój naszej polityki w zastosowaniu do zmian w położeniu ogólnym. Jeżeli starają się to przedstawić inaczej niektórzy ludzie w Polsce, no to mamy tu do czynienia jedynie ze zwykłym przejawem płytkiego szachrajstwa politycznego, które, nie licząc się wcale z dobrem kraju, wysila się tylko na wykazywanie dziur w znienawidzonej polityce. Od początku tej wojny, przez cały czas jej trwania i podczas konferencji pokojowej polityka nasza ani na chwilę nie zwracała się przeciw Rosji jako takiej. Ale też ani chwili nie służyła czy Rosji, czy komukolwiek innemu. Służyła tylko Polsce. Duchem naszej polityki od jej narodzenia się było to, co Balicki nazywał niepodległością wewnętrzną i o czym tak wiele i tak mądrze pisał. Nie mieliśmy państwa, aleśmy politykę polską pojmowali tak niezależnie, jak gdyby ono istniało. Bo istniało ono w naszych duszach. Byłoby to wprost samobójstwem politycznym, gdybyśmy w chwili kiedy widzieliśmy początek rozkładu Rosji, który jej musiał uniemożliwić odegranie poważniejszej roli w drugiej połowie wojny, nie powiedzieli państwom zachodnim prawdy. Nie ostrzegli ich przed tym, co im grozi. Na wschodzie Europy byłoby pracowaniem dla Niemców, gdybyśmy, widząc niewątpliwy w krótkim czasie i nie wiadomo na jak długo, Upadek Rosji, o nią się opierali przeciw Niemcom i nie starali się zdobyć dla Polski jak najsilniejszego stanowiska, a żeby się móc w tych nowych, niesłychanie trudnych warunkach Niemcom przeciwstawić. Nasza polityka była od początku jedyną samoistną, od nikogo nieuzależnioną, polityką polską. I taką pozostała. Dlatego żadne zwroty, żadne zmiany frontu nie były jej potrzebne. Wystarczyło mieć oczy otwarte, widzieć, co się dzieje i rozwijać swe działanie zgodnie z postępowaniem wypadków. Dwa mówiące po angielsku narody. Jeden europejski, ale w swych szerokich kołach mało obeznany ze sprawami środkowo-europejskimi, drugi amerykański, nie znający tych spraw wcale. Najbardziej podatne były na propagandę pokoju bez aneksji. Opinia tych narodów, zwłaszcza amerykańska, nie zdawała sobie sprawy z tego, że taki pokój byłby wielkim zwycięstwem Niemiec. Propaganda pacyfistyczna te dwa kraje za główny cel sobie wzięła. Niebezpieczeństwo wynikające z nieznajomości spraw środkowoeuropejskich i grożące przedwczesnym pokojem, podyktowanym przez powierzchowny liberalizm i źle ulokowany humanitaryzm, stało mi przed oczyma od chwili kiedy zaczął pracować na gruncie państw zachodnich. Po rewolucji wszakże rosyjskiej i po wstąpieniu Ameryki w szereg państw wojujących stało się ono tak wyraźne, iż zrozumiałem, że jeżeli się wszystkich sił nie użyje do walki z nim, klęskowy pokój może bardzo łatwo stać się rzeczywistością. Zrozumiałem, że w tej walce Polacy muszą spełnić to, co do nich należy. Mając takie jak Polska stanowisko obserwacyjne w środkowej Europie, myśmy musieli widzieć rzeczy niewidoczne dla innych. Myśląc o przyszłości swojej ojczyzny, musieliśmy przemyśleć wiele spraw z nią związanych. Spraw, które się nie nasuwały uwadze polityków zachodnioeuropejskich, których oni skutkiem tego tak jak my nie przemyśleli. Naszym tedy obowiązkiem było pokazać w świetle rzeczywistych stosunków, czym byłby pokój przedwczesny, pokój bez aneksji, przedstawić istniejący stan rzeczy i widoki na przyszłość w Europie Środkowej, uwydatnić na tym tle znaczenie Polski, przekonać o konieczności przebudowy Europy i szerokiego, pełnego rozwiązania kwestii polskiej. Potrzebne to było, zwłaszcza dla opinii angielskiej i amerykańskiej. Postanowiwszy zadość uczynić tej potrzebie i spełnić polski obowiązek, zabrałem się zaraz po rewolucji rosyjskiej do pisania rzeczy o zagadnieniach środkowo i wschodnioeuropejskich. Problems of Central and Eastern Europe. Nie chcąc budzić zawczasu czujności Niemców, postanowiłem tej rzeczy nie publikować w książce, jeno wydrukować ją na zasadach manuskryptu i rozpowszechnić poufnie między politykami i kierownikami opinii w Anglii i Ameryce. Praca moja zbliżała się ku końcowi, kiedy wypadł wyjazd Belafura do Ameryki. Głównym celem tej podróży naj poważniejszego polityka Anglii było niewątpliwie uświadomienie ludzi stojących u steru rządów Stanów Zjednoczonych co do istoty wojny europejskiej i jej zadań. Pośpieszyłem tedy z ukończeniem mej rzeczy, ażeby ją dać do ręki angielskiemu mężowi stanu przed jego wyjazdem. Ostatnią część odbitego na maszynie tekstu zaledwie zdążyłem posłać mu na pokład statku. Pośpiech okazał się pożyteczny. Balfour po wylądowaniu w Ameryce kazał moją rozprawę odbić w odpowiedniej ilości egzemplarzy i doręczyć najważniejszym ludziom w Stanach Zjednoczonych. Był to dobry znak. Świadczyło to, że polityka angielska nie tylko daleka jest od myśli o przedwczesnym pokoju, ale że uznaje potrzebę gruntownej przebudowy Europy Środkowej. Dla sprawy polskiej w szczególności było rzeczą niemałej wagi, że polski pogląd na zadania wojny wzięty został pod uwagę w porozumieniu angielsko-amerykańskim co do tych zadań. Ja tymczasem przerobiłem i uzupełniłem rzecz w pośpiechu wykończoną i oddałem ją do druku. Znajdowała się ona w drukarni, gdy po powrocie Balfoura z Ameryki zapytano mnie z jego polecenia, czy zgadzam się na wydrukowanie jej przez Foreign Office. Odpowiedziałem, że nowy, poprawiony tekst jest już w druku i że dostarczę Foreign Office tyle egzemplarzy, ile mu będzie potrzeba. W lipcu rozesłałem moją rzecz kilkuset ludziom w Anglii i Ameryce, mającym wpływ na politykę lub na opinię publiczną w tych krajach. Było to rzeczą dla sprawy naszej bardzo pomyślną, że wielu ludzi wybitnych w Anglii uznało ją za najlepsze oświetlenie istoty tej wojny i sformułowanie jej zadań. W Ameryce, kiedy tam przyjechałem jesienią roku 1918, od niejednego z ludzi Którzy rozprawę moją czytali, usłyszałem, że dopiero po przeczytaniu jej zdawali sobie dobrze sprawę z tego, o co się prowadzi wojnę w Europie. W tej rozprawie odezwał się po raz pierwszy szerzej głos Polski o zagadnieniach ogólnych wielkiej wojny. I dobre było dla sprawy polskiej, że głos ten potraktowano jako jeden z najpoważniejszych. Zaproponowano mi opublikowanie tej rzeczy jako książki przez Cambridge University Press. Wolałem wszakże, żeby pozostała ona przez czas wojny dokumentem poufnym. Nie chciałem, żeby Niemcy za nadto były przygotowane do walki z programem polskim, żeby za wcześnie puściły w ruch wszystkie swoje wpływy w krajach sprzymierzonych dla przeciwdziałania naszemu programowi. Wpływy te bardzo wysoko szacowałem i jak się potem okazało, nie myliłem się. Obserwowanie przebiegu kampanii za pokojem bez aneksji było niesłychanie pouczające. Jak powiedziałem, głównie liczyła ona na Anglię i Stany Zjednoczone. We Francji wszakże praca też była prowadzona bardzo intensywnie. Był to moment najwyższego napięcia defetyzmu. Roboty agentów niemieckich, jak Bolo Pasza, Landau, Almereida i inni. Intryg pokojowych pana, Kajlo. Reakcja wszakże przeciw propagandzie pokojowej szybko rosła w siłę. We Francji gabinet Brianda pod którego rządami defetyzm kwitł bujnie, upadł. Jego miejsce zajął Ribot, ale już zaczęto mówić o przyjściu Clemenceau, a z nim stanowczej decyzji prowadzenia wojny do zwycięstwa i ostrej akcji przeciw propagandzie pacyfistycznej. W Anglii i Ameryce szły przygotowania do większego udziału w wojnie na kontynencie. Zaczęliśmy się czuć mocniej, Mieć prawie pewność, że wojna jeszcze długo potrwa i zakończy się zwycięstwem, które będzie zarazem zwycięstwem Polski. Ten zwrot na korzyść należytego zakończenia wojny przychodził w chwili, kiedyśmy już wystąpili z pełnym programem polskim, wykreślającym terytorium przyszłego państwa polskiego i w znacznej mierze przygotowali umysły do jego przyjęcia przez mocarstwa. Największe wysiłki w tym zakresie zrobiliśmy w Anglii, bo tam najwięcej było to potrzebne. Ta praca na gruncie angielskim była niezbędnym warunkiem możliwości urzeczywistnienia naszego programu po zakończeniu wojny. Rządy państw zachodnich miały już swobodę stosunków oficjalnych z nami i swobodę inicjatywy w kwestii polskiej. Starały się one nie zrażać rządu tymczasowego w Rosji. Powoływały się w wysokich terminach na jego manifest. Ilekroć zabierały głos w sprawie polskiej. Ale treść i ton wynurzeń świadczył już, że sprawa nasza stała się jednym z głównych punktów programu celów wojny za którego wykonanie wszystkie mocarstwa biorą odpowiedzialność i którego przeprowadzenie w całości uważają za konieczne dla swego dobra i dla zapewnienia Europie pokoju. Wobec tego czas już nadszedł na nowy z naszej strony krok. Na zorganizowanie oficjalnego przedstawicielstwa polskiego w mocarstwach sprzymierzonych oraz na akcję zmierzającą do zdobycia dla Polski stanowiska państwa sprzymierzonego i współwojującego, uczestniczącego w zwycięstwie, a tym samym do zapewnienia sobie udziału przy zawieraniu pokoju po skończonej wojnie. Rzecz to była łatwiejsza dla pierwszego lepszego małego narodku niż dla nas. Trudność leżała w istnieniu Królestwa Polskiego, ustanowionego przez Niemcy. W ogłaszaniu się jego Rady Stanu za prawowity rząd polski. Wreszcie w organizowanej na gruncie tego królestwa Armii Polskiej. Stwarzano pozory że Polska oficjalnie stoi w obozie państw centralnych. Po zwycięstwie tedy sprzymierzeńców logika musiała wskazać jej miejsce w szeregu zwyciężonych. Trzeba było szukać sposobu na obalenie całej tej fikcji i na umieszczenie oficjalne państwa polskiego w szeregu państw sprzymierzonych. Ma się rozumieć nie tego państwa, które stworzyli i którym rządzili Niemcy. Rozdział drugi Aktywizm w Polsce od wiosny 1917 roku Aczkolwiek wojna była wywołana przez zamach Austrii na Serbię, na który Rosja odpowiedziała mobilizacją, ani Austria, ani Rosja nie grały w niej głównej roli. O wiele większa rzecz była w grze, niż starcie interesów rosyjskich z austriackimi na Bałkanach. Od początku było widoczne, że to jest wojna o panowanie Niemiec nad światem. I że głównymi mocarstwami przeciwstawiającymi się ambicjom niemieckim są Francja i Anglia. Od samego początku była to wojna przede wszystkim między Niemcami, a Francją i Anglią. Drugorzędną w niej rolę grała zarówno Austria, która była właściwie narzędziem Niemiec Jak Rosja, która skutkiem charakteru sfer w niej rządzących nie była zdolna Niemcom Należycie się przeciwstawić i której rząd, wbrew dążeniom opinii publicznej Ciągle szukał sposobności do zawarcia pokoju Tak na tę wojnę patrzyli wszyscy, którzy mieli pojęcie o stanie rzeczy w Europie Środkowej i Wschodniej w tej wojnie, która się zaczęła od wielkiej ofensywy niemieckiej przez Belgię na Francję i która przez cały czas rozgrywała się głównie na polach Francji, o udziale innych narodów po jednej czy drugiej stronie decydował przede wszystkim ich stosunek do Niemiec i do dwóch mocarstw zachodnich. Państwa ciążące ku Niemcom lub od nich uzależnione Bądź sprzymierzyły się z nimi, bądź, zachowując neutralność, wyraźnie z nimi sympatyzowały. Te zaś państwa, którym wzrost potęgi niemieckiej wyraźnie zagrażał, lub które były w ten czy inny sposób związane z Francją i Anglią, stanęły w obozie przeciwnym. Polityka polska, która od początku wojny wystąpiła wyraźnie przeciw Niemcom. I oświadczyła swą solidarność z Rosją Z tą Rosją, która dążyła szczerze do zwycięstwa nad Niemcami A więc nie z jej germanofilskim rządem Tym samym znalazła się w obozie angielsko-francuskim Te zaś żywioły w Polsce, które oświadczyły się za Austrią Znalazły się w obozie niemieckim Przeciw Anglii i Francji jeżeli nie posiadały one dość jasnego pojęcia o położeniu, żeby to widzieć od początku, jeżeli przez pół trzecia roku mogły wmawiać w siebie i w innych, że walczą tylko przeciw Rosji. To wiosna roku 1917 przyniosła takie wyjaśnienie sytuacji, że dalsze nieporozumienia były niemożliwe. Rosja rozpoczęła u siebie rewolucję, która ją szybko rozkładała, dopóki jej całkiem nie wycofała z wojny. Zresztą wkrótce po upadku starego rządu oficjalnie uznała prawo Polski do posiadania własnego, niepodległego państwa. Austria ujawniała w całości swą zależność od Niemiec i swą bezsilność w kwestii polskiej. Poza tym, widząc, że tej wojny już długo nie wytrzyma tęskniła za pokojem. Na równi z Turcją i Bułgarią wlokła się ona za Niemcami jako wierny, pozbawiony głosu wasal. Wojnę prowadziły Niemcy. W przeciwnej stronie walczyły Francja, Anglia, Włochy, Stany Zjednoczone, Japonia, Belgia no i tak dalej. I przedmiot wojny Stał się już całkiem wyraźny Niemcy usiłują ocalić i utrwalić swoją Mittel Europę Pozostać panami w Europie Środkowej Z włączeniem do niej Polski Na Bałkanach i w Azji Zachodniej Ich przeciwnicy dążą do zniszczenia tego planu Do wyzwolenia spod panowania Niemiec Wszystkich ujarzmionych przez nie Czy uzależnionych od nich narodów Zaczęła się jakby nowa wojna Wojna, o której dla Polski tylko poeci mogli marzyć Główny wróg Polski, Niemcy, broni swego panowania nad nią Pomaga mu drugie państwo rozbiorcze, Austria Trzecie zaś, Rosja, zrzekłszy się panowania nad Polską Leży w bezwładzie Przeciw Niemcom walczą o wolność narodów Między innymi o zjednoczenie i niepodległość Polski, wszystkie narody Zachodu, ku którym Polska zawsze się zwracała i w których pokładała swoje nadzieje. To już nie było jakieś zawikłane położenie, w którym tylko wytrawni politycy mogą się orientować. Sprawa stała się prosta, jasna przemawiająca do duszy ludzi najdalej nawet stojących od polityki. Gdyby ktoś dawnym naszym marzycielom i bojownikom o wolność Polski przepowiedział taką wojnę, o jedno by tylko pytali, czy jej dożyją. A na przepowiednie, że będą ludzie w Polsce, którzy w tej wojnie staną w imię ojczyzny, po stronie jej morderców,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 i do tego doprowadził. W rozwoju wypadków i sytuacji politycznych jest o wiele więcej logiki, niż się to przy powierzchownym patrzeniu wydawać może. Za często przypisujemy przypadkowi to, co jest tylko nieuniknionym skutkiem przyczyn, których nie umieliśmy dostrzec. Dopóki ludzie, którzy się znaleźli w tym potwornym położeniu, że stali po stronie największego wroga Polski, przeciw narodom, wśród których jedynie mogliśmy znaleźć przyjaciół i sojuszników, nie zrozumieją, że to nie przypadek ich w to położenie postawił, ale że ich postępowanie od początku prowadziło do niego nieuchronnie, dopóty nie będą uleczeni. Polityka oparta na fałszywych przesłankach lub będąca wynikiem nielogicznego wnioskowania musi prędzej czy później dojść do oczywistego absurdu. A ileż było tych fałszywych założeń, z których wynikał aktywistyczny absurd tak jaskrawo uwydatniony od wiosny roku 1917? Po pierwsze, Polska nie ma żadnych widoków odzyskania swych granic na zachodzie i dotarcia z powrotem do Bałtyku. Tylko ludzie nierealni, głupcy lub szalbierze polityczni mogą o tym mówić. Powtórę. Polska nie może stać się całkowicie niezawisłym państwem. Może ona zdobyć maksimum swej niezawisłości tylko w składzie monarchii habsburskiej lub przyczepiona do Niemiec pod ich kuratelą. Po trzecie, najniebezpieczniejszym wrogiem Polski jest Rosja. Po czwarte, Austria ma swoją niezależną, wielką politykę, do której należy rozwiązanie kwestii polskiej i zdolna jest swoje plany urzeczywistnić. Po piąte, Prusom nie przeszkadza swobodny rozwój narodu polskiego, i wzrost jego sił, o ile ten naród zrzeknie się Poznańskiego, Pomorza i Śląska. Po szóste, sojusz Niemiec i Austro-Węgier jest taką potęgą, że żadna koalicja nie zdoła jej zwyciężyć. Po siódme, Polacy nie są już narodem, który może sobie pozwolić na uczciwą politykę narodową nakazującą sojusz z tymi, z którymi ich łączą interesy, a walkę z tymi, którzy najwięcej polskiemu dobru zagrażają. Dla nich najlepsza jest polityka Żydów, która każe zawsze być po stronie zwycięzcy. Można by te litanie jeszcze dalej ciągnąć. Ta lista przesłanek, z których budowali swe polityczne sylogizmy rozmaitego typu stronnicy państw centralnych w Polsce, wystarczyła aż nadto narodowód jednej z największych niedorzeczności politycznych, jakie świat widział. Przeciętnemu, prostemu człowiekowi w Polsce, który wiedziony zdrowym instynktem narodowym od początku wojny zachowywał się odpornie względem orientacji austriackiej i aktywizmu, pomimo przyprawy niepodległościowej, w jakiej mu je podawano. Od wiosny roku 1917 ten absurd polityczny tak się wyjaskrawił, że stracił on cierpliwość i przeszedł do ataku. Opinia publiczna zaczęła wywierać tak silny nacisk na żywioły politykujące po stronie państw centralnych, że dla wytrwania na obranej drodze musiały się już zdobywać na niemały wysiłek. Czyniły to z uporem godnym niewątpliwie lepszej sprawy. Starają się one przede wszystkim zdobyć ustępstwa ze strony Niemiec które dałyby im silniejszy grunt pod nogami. A że Niemcy z ustępstwami się nie kwapią, więc psuć się zaczyna stosunek między władzami niemieckimi a Polską Radą Stanu, która się spostrzega, że jej przeznaczono rolę figurantów. Zaczęło się od nieporozumień na gruncie sprawy Armii Polskiej Niemcy do werbunku zaprosili Polaków Ale organizację armii Wzięli całkowicie w swoje ręce Według ich planu żołnierz miał być polski Ale armia niemiecka Byli wśród działaczy polskich tacy Którzy się na to godzili i w tym planie gotowi byli współdziałać, ale szerszym kołom, nawet w obozie aktywistycznym, taka perspektywa się nie uśmiechała. Tym mniej, że przy takim charakterze tworzonej armii trudno było przy werbunku odwoływać się do patriotyzmu młodzieży. Był i tu sposób pobór przymusowy. I tego niektórzy chcieli. Ale kto wie, czym by się ten pobór skończył, gdyby do niego doszło? Później przyszły sprawy kompetencji Rady Stanu, stworzenia narodowej reprezentacji z wyboru i opartego na niej rządu, wreszcie ustanowienia regenta do czasu, dopóki kraj nie będzie miał króla. Niemcy... Wobec tych wszystkich żądań zachowywali się przez dłuższy czas bardzo odpornie. Jeden z powodów tego wskazał Wilhelm w rozmowie z Berchtoldem i Andrianem, gdy ci dyplomaci austriaccy przyjechali w początku maja i powiedzieli mu, że cesarz Karol nic by nie miał przeciw temu, żeby regentem Królestwa Polskiego został arcyksiąże Karol Stefan. Naiwność austriacka jeszcze wtedy przypuszczała, że Niemcy na to organizują Królestwo Polskie, żeby w nim posadzić na tronie Habsburga. Powiedział im wtedy cesarz niemiecki, że żadnego nowego fin accompli, faktu dokonanego, nie dopuści w Polsce, dopóki widzi możliwość dojścia do pokoju z Rosją. I po rewolucji Niemcy szukali drogi do osobnego pokoju z Rosją i wtedy jeszcze myśleli, żeby w tym pokoju sprawę polską pogrzebać. Tymczasem w obliczu nowej wojny, w której kwestia polska tak jasno stanęła, Polacy nabierali nowej wiary w swą sprawę i aspiracje narodowe w kraju szybko rosły. W drugiej połowie maja, koło polskie w Wiedniu, na wniosek posła Włodzimierza Tetmajera, z najsilniejszego w kole stronnictwa ludowego, uchwala, że kwestia polska jest międzynarodowa.